Program Drugi Polskiego Radia minęła godzina piętnasta. Dwójka na miejscu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Wojtulanis, Karol Furtak, Monika Gural, Monika Kopcik i Jakub Kukla. Urodził się w Lublinie, dzieciństwo spędził w Grodnie, a po wybuchu II wojny światowej razem z rodziną został zesłany do Kazachstanu. Kolejne lata spędził m.in. w Indiach, w Iranie i Ugandzie. O wojennej tułaczce, która naznaczyła jego twórczość mówił tak. Ja zostałem turystą mimo woli. Śladem literackim tych losów są opowiadania, są powieści, słuchowiska i teksty sceniczne. Zresztą w teatrze Jerzy Krzysztoń debiutował w Doborowym Towarzystwie. Grotowski potraktował ten mój tekst jako materiał sceniczny do czegoś, co miało dać obraz nastrojów ówczesnej młodzieży, troszkę rozprawę z ówczesnym światem. I jakkolwiek ja się tam obruszałem wówczas na Jerzego Grotowskiego, no to sądzę, że racja była po jego stronie, a nie po mojej. Przez wiele lat był związany z Polskim Radiem jako kierownik Redakcji Adaptacji Słuchowisk i gospodarz audycji Poczta Literacka. Która była stałą pozycją niedzielną dla tych, co nie dla grosza, nie dla sławy piszą, a z potrzeby serca, jak mówił autor. Takie podejście było bliskie również samemu Krzysztoniowi. Nie miałbym zaufania do rzeczy robionych, spisanych specjalnie dla wywołania jakiegoś określonego efektu. Nie wiem, może to jest sprzeczne z tym, co ja napisałem, ale wydaje mi się, że efekciarstwo jest mi z gruntu obce i nawet prowokowanie czytelnika uważałbym za efekciarstwo. W tym roku przypada 95. rocznica jego urodzin. Z tej okazji ukazało się wznowienie najsłynniejszej powieści Jerzego Krzysztonia. A my dziś przyjrzymy się także jego wcześniejszym dziełom, jego biografii, działalności radiowej i złożonemu życiorysowi. Zapraszamy serdecznie do godziny 17. To serenat grotesk Maurycego Ravela przy fortepianie Są Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, audycji sobotniej i dwójka na miejscu. A z nami w studio jest dr Paulina Subocz-Białek, redaktor prowadząca wznowienia obłędu Jerzego Krzysztonia, historyczka literatury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zastanawiam się, które słowo najpełniej oddaje Pani pracę przy tych trzech tomach. To jest wydanie odświeżone, to jest wydanie odświeżone uzupełnione, czy to jest wydanie odkurzone? O, wspaniałe są te określenia. Myślę, że w y, dużej mierze do każdego z tych trzech przymierzałabym się. Jest to zdecydowanie edycja, y, która uporządkowuje wydanie z lat 90. dokładnie z 95 roku, bo tę edycję uczyniliśmy podstawą y, wznowienia. To jest pierwsza edycja, y, w której redaktorzy czy edytorzy Państwowego Instytutu Wydawniczego ówcześni y, przywrócili wersję z przedcenzorskich ingerencji, więc to jest takie pierwsze wydanie najbliższe oryginałowi, Natomiast, no jak Państwo też doskonale wiedzą, lata 90 to był dziki zachód, jeśli chodzi o proces wydawniczy, redakcję, Więc to no też nie, nie ominęło... Wschód. Tak, dziki wschód. <śmiech> nie ominęło ich też no, sporo takich potknięć i, i, i literówek, i jakichś takich redakcyjnych też decyzji, które no, prawdopodobnie można by było wtedy jeszcze uporządkować. Więc na pewno to czyszczenie, szczotkowanie również. I z tego powodu też no, kontaminowaliśmy i porównywaliśmy wszystkie, dotychczas wydane edycje obłędu, także te z 2006 roku, no i pierwszą z 80 roku, choć obłęd do druku został złożony w 1979, ale proces wydawniczy tam się przedłużał, więc ostatecznie książka ujrzała światło dzienne w 80 roku i już wtedy stała się też bestsellerem, ale to wydanie było bardzo dobrze zredagowane, też ze względu na cenzurę, bardzo dobrze przeczytane, ale też ono było bardzo bliskie maszynopisowi i temu zamysłowi podziału na różne kapity, części, to jest istotne, bo ta powieść nie zawiera w sobie żadnych rozdziałów, więc ten oddech czytelnik musi sam sobie wypracowywać, no to pewnie jest zamierzone, no, żeby odczuć jakiś taki rodzaj pewnie zmęczenia tą lekturą i tego, co przeżywa sam bohater. Może to też formalnie ma jakieś znaczenie. Natomiast właśnie edytorzy z 79 roku zachowali te wszystkie akapity z maszynopisu, a lata 90 troszeczkę to pozmieniały, więc wróciliśmy do tej edycji także pierwszej, a wszystkie takie jakieś no, problematyki, miejsca, czy takie, które budziły jakieś znaki zapytania, czy, czy pojawiały się tam znaki zapytania, rozstrzygaliśmy na podstawie maszynopisu przechowywanego obecnie w Bibliotece Narodowej, a także takiej pierwszej wersji y, obłędu, która zachowała się w formie takich notatek rękopiśmiennych. One, są, za, one były tak no, notowane na karteluszkach różnego formatu, różnej proweniencji też te kartki były y, no, rozproszone i też nie niestety w szczątkowej wersji, więc ten rękopis jakby w całości nie, niestety się nie zachował, natomiast maszynopis faktycznie nie tutaj skrupulatnie był też przez Krzysztonia kopiowany i zawierał dużo takich adnotacji odręcznych. Wspomniała pani o tych przedtekstach obłędu, notatkach i maszynopisie. To daje nam wgląd też w proces twórczy pisarza. Jak one wyglądają pod kątem materialnym? Jaki to jest zapis? No jest to fascynujące, bo też zachowała się taka obfita korespondencja Jerzego Krzysztonia z redaktorami, z wydawnictwami i też z czytelnikami tej prozy, bo to też jest bardzo, myślę, ciekawy wątek. To może uda się jeszcze do tego powrócić. Natomiast właśnie używa też takiego określenia, że praca nad tą powieścią to jest istny obłęd. Sam określał to właśnie w taki kolokwialny sposób. No i to też trochę tak przypomina, bo gdyby to spróbować no, od tworzyć na podstawie tych notatek, właściwie tych takich odręcznych zapisków, często bardzo drobnym pismem zapisanych karteczek, to byłoby to naprawdę powiedziałabym karkołomne przedsięwzięcie, więc to też pewnie była powieść pisana w różnych miejscach, w różnym okresie szczątkowo i, i dosyć dużo zawierała takich ingerencji i zmian, skreśleń i także w już w wersji maszynopiśmiennej. Ona miała kilka wersji, więc zakładam, że też no, widziałam dwa albo trzy takie miejsca, które faktycznie się mocno różniły, no i ta ostateczna wersja, która została zachowana niemal w całości, bo też zawierała właśnie jakieś skreślenia, czy takie adnotacje, które fragmenty były publikowane w czasopismach, gdzie coś wysłał jeszcze przed drukiem całości. Też bardzo skrupulatnie odnotowywał te fragmenty, które właśnie gdzieś zostały no, wysłane do druku przed publikacją obłędu trzytomowego, trzyczęściowego. To może tak byłoby właściwie określić, bo to jest też istotne. No, więc jest to, jest to przygoda w odkrywaniu, ale też ten proces twórczy, to jest myślę, że to te, te kuluara pracy Jerzego Krzysztonia nad obłędem, to myślę, że to też zabierało go z życia, no, jeśli mogę użyć takiego kolokwialnego określenia doszczętnie, bo też i z rozmów z rodziną właśnie to, no, ma, mamy takie przekazy, że no, właściwie ten czas był taki, że jego nie było. Czyli jakby całkowicie był pochłonięty pracą nad powieścią. Przedstawiciele rodziny dziś w audycji jeszcze się pojawią. Pani wspomniała o wielu źródłach. To jest właściwie materiał, który krzyczy o naukowe opracowanie. Może takiego się doczeka. W listach pisał o istnym obłędzie, że praca nad tą powieścią to istny obłęd. Pisał tak znając już tytuł, czy on dopiero powstał pod koniec procesu? Nie, nie to już jakby dużo, dużo wcześniej już tej, w tej warstwie rękopiśmiennej widać te zapiski. Natomiast faktycznie istotne i to jest też ciekawe, bo ta powieść została zrecenzowana przez profesora Zdzisława Falickiego. To był ówczesny profesor katedry psychiatrii i też zaopiniował jakby formalnie tę książkę pod kątem no, tych wszystkich teorii terminów psychologicznych i psychiatrycznych. Zresztą o pierwszym tomie wypowiadał się tak, że spokojnie może stanowić lekturę uzupełniającą dla studentów psychiatrii, bo no, doskonale oddaje jednostkę chorobową i ten zapis popadania w jakiś stan urojeniowy, bo to właściwie też trudno byłoby tutaj tak jednoznacznie dookreślić, na co cierpi bohater. Pewnie dzisiaj moglibyśmy jakoś próbować to diagnozować, natomiast na, na ówczesne realia to tak jakoś to zostało to diagnozowane i właśnie no, też podkreślił ten aspekt, który też dla mnie był ważny przy przywoływaniu tej powieści, bo Krzysztoń bardzo mocno zaznaczał, że to nie są tomy, tylko części, czyli jakby taką warstwę integralną, że to jest jednak spójna całość, ale podzielona na takie trzy etapy. I to właściwie no, z, z fabuły wynika, że to są jakieś, jakiś proces, prawda, domknięty. Natomiast faktycznie edytorzy z lat 80. oni zapisali to jako tom, a w maszynopisie wszystkie te słowa, bo wcześniej faktycznie on zapisywał to jako tom, a potem poskreślał je i za zapisał część, czy jakby potem jakby sam zadecydował, że, że to jednak musi mieć jakieś znaczenie, żeby właśnie nie było odomkniętą całością, jak tom na przykład jakaś księga zamknięta, koherentna, tylko jednak właśnie to jakoś tak roz, rozparcelować na cząstki i też o tym właśnie ten profesor Zdzisław Falicki pisał w liście, że bardzo docenia tą perspektywę właśnie podziału na części, bo też to ma jakiś znaczący wpływ właśnie w myśleniu o tym jakby o chorobie, czy o tym jakby procesie popadania w obłęd, że on się jakoś też tak właśnie roz członkowuje czy dzieli. To jest też bardzo ciekawe w tej korespondencji, że się zwróci uwagę na ten taki formalny aspekt książki i też bardzo pragnę właśnie, żeby przywrócić to i nie nazywać tej naszej częściowej edycji właśnie tomami. Wątek szaleństwa pojawia się w obłędzie w kilku aspektach, a ten temat podejmowała Maria Janion opowiadając o obłędzie w jednej z audycji archiwalnych Polskiego Radia. Autor odsłania przed nami taką dosyć istotną i dosyć fascynującą prawdę, a mianowicie taką, że obłęd to jest właściwie opowieść człowieka o własnym mózgu. To jest bezustanne myślenie o tym, jak ten mózg wygląda, jak on pracuje, w jaki sposób się porozumiewa. Jest charakterystyczne że w swojej powieści Krzysztoń używa zarówno tego określenia, które się znajduje w tytule, obłęd, jak i mówi bardzo często o szaleństwie. Charakterystyczne zresztą, że od razu na początku swojej powieści przypomina rajskiego ptaka Lęga i jak gdyby ujawnia nam tego rodzaju również perspektywę traktowania szaleństwa. Taką perspektywę, która no, jest w dużej mierze i romantyczną perspektywą, i chyba również właściwą antypsychiatrii. To znaczy właśnie szaleństwa jako poznania. Powieść Krzysztonia do tego wszystkiego, o czym tutaj powiedziałam, jest jeszcze powieścią polityczną. Odsłania cały ogromny kontynent podziemnej jakby historii narodowej. To znaczy tej historii narodowej, która płynie ogromną strugą zbiorowej świadomości, ale która jest stłumiona i która jest jakby nieprzetrawiona. Współczesność jest moralnie spodlona. Przeciwko temu spodleniu moralnemu zostaje zbudowany ten właśnie wielki sen. To Maria Janion o obłędzie. Zresztą Janion napisała posłowie do jednego z wydań tej powieści. Współczesność moralnie spodlona. Tak. Te słowa padły ponad cztery dekady temu. To rzeczywiście jest powieść polityczna albo powieść, która ma w sobie potencjał polityczny? Rzekłabym, bo też jeden z krytyków, który miał, miał okazję też czytać tę książkę i, i z nim konsultowałam też i aspekt y, cenzury, i, i tych redakcyjnych kwestii. No, określił to też bardzo ciekawe, że to mogłabym powiedzieć że nawet bardziej arcypolska powieść, czyli jakby taki zapis historii narodu doświadczonego no, różnymi y, wydarzeniami. I w tym aspekcie polityczne, że po prostu dotyczy konkretnego ustroju, jednostki wrzuconych w taki system zamknięty, no to wszystkie powieści o totalitaryzmie pewnie by się tu jak najbardziej odnajdywały. Więc w tym aspekcie tak, jako temat, jako miejsce, w którym się znajduje bohater. Zresztą sam Krzysztoń również był y, tak zwanym figurantem, i też był prześladowany przez ówczesną władzę i jako reporter, i jako radiowiec, jako też i redaktor, i jako autor, no przez swoją biografię jak, jak najbardziej także, no ale też ta powieść, ona uderza w ten system, ona go obnaża, ona pokazuje mechanizmy wpływu na człowieka, inwigilacji i tego właściwie co się wydarza, no, kiedy no, nad jednostką jakby stoi coś większego, prawda, system państwa, no i to też w jakimś sensie no, jest taki poziom podstawowy w ogóle fabuły obłędu, prawda, czyli jakby oprócz tego y, psychologicznego, jest właśnie ten taki historyczny związany z ustrojem, w którym przyszło żyć bohaterowi obłędu. Chociaż my tę powieść czytamy dziś w roku 2026, w roku 95 rocznicy urodzin Jerzego Krzysztonia i właściwie odnosi się wrażenie, że to jest opowieść absolutnie uniwersalna. Nawet jeśli powstawała pod koniec lat 80. W pełni się zgadzam. Oczywiście ta data urodzin jest nieprzypadkowa. Z tego też powodu przypominamy Jerzego Krzysztonia. Mamy nadzieję, że też uda się wznowić również inne utwory tego autora. zaczęliśmy od obłędu, dlatego że no to jest najbardziej dojrzałe dzieło, najlepsze. No i też w mojej opinii ono też jakby spełnia wyznaczniki serii, którą inauguruje. Czyli po prostu jest też uniwersalnym utworem, który się nie zastarzał absolutnie w mojej opinii ja powiedziałabym, że ona w ogóle bardzo wyprzedzała swoje czasy, mimo tego, że była mocno osadzona w takim kostiumie historycznym, dzisiaj dla nas to jest kostium, ale oczywiście mocno osadzona w swoich czasach, no, do, dotyka kwestii, które dzisiaj są szalenie aktualne, więc ten aspekt też tutaj dostrzegam i w pełni jakby podzielam tą opinię. Natomiast tutaj pewnie i wątków, i tych poziomów jest tak wiele, bo to jest też silnie skonwencjonalizowana proza, osadzona na takiej kanwie Odysei, czyli spełnia wszystkie te wyznaczniki Odysei, odyseuszowej wędrówki i bohater też w jakim uniwersalnym tekście no, w arcydziele został osadzony i to no, nie ma prawa się zestarzyć, bo to jest po prostu majstersztyk też konstrukcyjny, więc to można czytać naprawdę na, na wiele, no, wiele możliwych stron, poziomów, dużo stylizacji, ale też język jest tak plastyczny i tak bardzo, powiedziałabym, krystaliczny, prosty, że współczesny czytelnik też właściwie nie, nie czuje oporu. Mhm. prawda I jak i ze... tak, czasu, i upływu... tak? Pisał tak, to tak, radiowiec w tak, końcu. Tak, otóż Człowiek obdarzony słuch. W, w rzeczy samej. Natomiast też właśnie w świetne określenie, oczywiście tutaj taki kontekst może recepcyjny, może nierecepcyjny, który dzisiaj moglibyśmy też współcześnie dopisywać do tego, to Ulises oczywiście Joyce'a i te strumienie świadomości, ale też bardzo spotkałam się z fantastycznym określeniem dotyczącym obłędu, gdyby zestawiać to z, z Ulisesem, że w obłędzie mamy wodospady świadomości. I to też jest bardzo współczesne, też jeśli chodzi o formalność tego dzieła, form, formę przede wszystkim, tak? Bo to jest bardzo tak. nowoczesna powieść, no właśnie. Nie, to jest też osobliwe w recepcji obłędu, że ci, którzy już na niego trafili, są zachwyceni i przepadają w tej powieści. Z drugiej strony pamięć o tej prozie jakoś się zatarła w naszej historii literatury, mimo, że jest to naprawdę tekst arcydzielny. Tak. Dlaczego? To jest, bardzo, to jest bardzo trudne pytanie i też pewnie przed nami jest odpowiedź do, i lekcja do odrobienia. Natomiast faktycznie i, y, i, w, i krytyka w wczesnym czasie też, mimo tego, że ta książka naprawdę była bestsellerem, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, że ona się sprzedała natychmiast w latach 80 w nakładzie 20 tysięcy i i też trudno ją w ogóle było sobie między sobą pożyczać, bo też, no naprawdę to była książka bardzo poczytna. I te wznowienia również y, potem powtarzane, więc ona w takim, powiedziałabym, undergroundzie czytelniczym, mm. w takiej przestrzeni właśnie, w której y, no po prostu czytamy, bo chcemy, bo, bo kochamy książki, a nie dlatego, że musimy, bo są jakimiś obligatoryjnymi lekturami szkolnymi czy na studiach, więc ona sobie wspaniale funkcjonowała. Y, no ale właśnie i krytyka literacka y, i badacze literatury jakoś bardzo też szerokim łukiem omijali, y, czy właśnie nawet tę kry edycję krytyczną y, Krzysztonia i monografię, czy biografię, która jeszcze, mam nadzieję, jest przed nami. Natomiast też właśnie we wszystkich takich wielkich opracowaniach do historii literatury brakuje tej powieści. Ja właściwie stawiam tutaj też znak zapytania, bo nie chciałabym odpowiadać na pytanie, dlaczego. Na pewno to jest wyzwanie i dla badacza, bo to jest jednak ogrom y, intertekstów, y, odniesień, y, kontekst historyczny, no, ale też może temat, y, może temat, może ten temat psychologii w literaturze, bo w taki ścisłej, ścisłego związku psychologia i literatura, czyli tej pary, no jest jeszcze jakąś taką lekcją do odrobienia dla naszych współczesnych czasów. To, co, co dziś jakby dla nas jest bardziej dostępne też ze względu na źródła, prawda, i, i, i powszechność pewnych opracowań, no a dwa, że też jakby łatwiej nam dzisiaj rozmawiać o emocjach, o jakichś trudnych przeżyciach, temat traumy też dzisiaj przecież bardzo istotny i też w, tego, w te konteksty bym wpisywała chętnie obłęd właśnie jako współczesną propozycję interpretacyjną. No to też jest jak najbardziej Książka, która wpisuje się w ten tak zwany dyskurs traumatyczny, czyli wszystkie tematy, które wiążą się z doświadczeniem cierpienia i potem przepracowywania tego cierpienia, bo przecież jednak w finale obłędu bohater się odradza, prawda? Czyli my doświadczamy i popadania w chorobę, ale też i tego wspaniałego katarzys, czyli uzdrowienia. Więc mamy też taką wędrówkę no, z pozytywnym finałem i tutaj też myślę, że taka droga też myślenia o psychologii jako jednak o miejscu poznania, ale też i właśnie no, bezpiecznego miejsca uzdrowienia też i traum międzypokoleniowych, transgeneracyjnych, prawda, to dzisiaj jest dla nas dostępne, a wcześniej nie. Więc być może jeszcze taki badacz czy, czy, czy monografista pojawi się. Był Ulises, moglibyśmy chyba jeszcze dołożyć kręgi piekielne u Dantego na przykład. Tak. Słucham tych panów i zastanawiam się i to jest chyba pytanie, które będzie dziś się pojawiało w naszej audycji wielokrotnie. Jak to się stało, że nie tylko obłęd wyparliśmy, ale w ogóle straciliśmy z oczu znakomitą prozę Jerzego Krzysztonia. Jego pierwsza powieść, Kamienne Niebo, też bardzo pragnałabym to wznowić. Niesamowita też opowieść dzieje się podczas powstania warszawskiego o grupie ludzi zamkniętych w piwnicy i zasypanych w tej piwnicy. Tam też jakby bardzo też psychologiczna powieść, niesamowicie też wyprzedzająca swoje czasy. Prekursorska, bo to pierwsze świadectwo tak. perspektywy cywili. Tak. I też krytyka bardzo się powiedziałabym, no, obeszła z tą książką negatywnie, dlatego, że też Krzysztof nie brał udziału w powstaniu warszawskim. Nie było go też wtedy, więc zarzucano mu, że nie ma prawa pisać na ten temat, skoro by nie doświadczył tego na własnej skórze. I to też z takich źródeł właściwie, no, z prywatnych wspomnień rodzinnych. Doświadczył innych tak. cierpień w tym tak. czasie. I tułaczki, i tego, i tego całego no, właściwie wędrownego życia i doświadczenia też, i kalectwa, prawda, on też w bardzo młodym wieku stracił rękę, więc też być może to też jakimś tam jakąś raną się naznaczyło na jego na jego życiu. I potem ta twórczość też prozatorska, późniejsza, prawda, opowiadania indyjskie. On był właśnie no, niesamowicie poczytny, a w takim obiegu oficjalnym, krytycznym, czy właśnie wśród badaczy, no to, to powiedziałabym, że właśnie generował jakiś taki rodzaj, nie wiem, dystansu, czy takiego chłodnego odbioru, czy właściwie może, nie wiem, to miał tak, y, powiedziałabym, już przekraczający swoje czasy oddech epicki już wtedy, że może to właśnie było za duże na tamte czasy, żeby to jeszcze jakoś widzieć, tak jak my dzisiaj, z dystansem i tak jako rzecz, która się naprawdę nie zastarzała i przeszła próbę czasu, prawda? No bo dzisiaj już możemy mówić, o że to jest jakieś wydanie, że, że to jest, przepraszam, książka kanoniczna właśnie z tego powodu, że ona już jakiś taki test czasu przeszła, prawda? Mhm. Tak. A może też te teksty były pod prąd polityki ówczesnej, bo przecież pojawiają się w książkach pytania o sens powstania. Pojawiają się na przykład kwestie dotyczące cierpień doznanych przez Polaków na wschodzie, więc to nie były dobrze widziane tematy. Otóż to i też wielbłąd na stepie, później Krzyż, Krzyż Południowy, Dnia, no właściwie jedne z pierwszych pokazujące cały dramat Polaków, prawda, ze wschodu. To po pierwsze, bardzo niepoprawny politycznie, mówiący prawdę, no też mówię na celowniku ówczesnej władzy. Cenzura też bardzo sobie powiedziałabym, no w wysokim stopniu no ten tekst oznaczała, skracała, poprawiała. To powiedziałabym, jeśli chodzi o obłęd i te inne utwory, to były liczne poprawki? może.